A chłop to tylko obedrze, wyzyska. Jestem socjalistą, ale niech mi pan wierzy, że naszym głównym wrogiem nie jest ziemianin, lecz bogaty chłop niemiecki. To nie my, ale to oni jak się pod chmielą to śpiewają Weck mit Herren baronen, Precz z panami baronami, Seien sie Deutschen oder Polen, czy to Niemcy, czy Polacy. Ale zolde Teufel holen. Niech ich wszystkich diabli wezmą. Po zakończonych obradach znalazłem się w sali jadalnej hotelu pod Czarnym Orłem przy stole zarezerwowanym dla miejscowych notabli. Sztamtysz. Towarzystwo składało się z leśnika z parą nieodstępnych jamników, instruktora rolniczego, aptekarza Właściciela sklepu rzeźnickiego, miejscowego nauczyciela oraz kilku innych osób, których zajęcia i godność pozostały mi nieznane. Było gwarno, ciepło i duszno od dymu. Po spożyciu pieczystego z gęsi z musem jabłecznym, gęse braten mit Apfelmus, prowadzono rozmowy przy kuflach gęstego miejscowego piwa. Wszyscy moi współbiesiadnicy, z wyjątkiem instruktora rolniczego, okazali się weteranami wojny francusko-pruskiej, gorliwymi zwolennikami polityki drank nach Osten i wielbicielami Bismarcka. Odcinek dziewiąty Z rozmów weteranów wojny francusko-pruskiej, moich współbiesiadników, Zorientowałem się, jak dalece poprawił się poziom życia w Niemczech dzięki kontrybucji nałożonej na Francję. Zrabowane pieniądze, pomyślałem. I całe to jowialne, ale aroganckie i hałaśliwe towarzystwo wydało mi się obrzydliwe. Wyszedłem na świeże powietrze. Instruktor rolniczy pośpieszył za mną. — Nie czuł się pan zbyt dobrze w tym towarzystwie? — spytał. — Wzruszyłem ramionami. — To jest typowa atmosfera naszych pruskich, prowincjonalnych miasteczek. Jestem znadreni i chcę się jak najszybciej wydostać z tego okropnego pruskiego środowiska. — Niestety ten typ ludzi, których pan tu spotkał — dodał po chwili — przeważa w całych Niemczech. W hotelu długo nie mogłem zasnąć. Dochodziły do mojego pokoju hałasy z dołu i głośne śpiewy Deutschland, Deutschland i entuzjastyczne okrzyki Huch! Ten typ ludzi przeważa w całych Niemczech, myślałem. Po powrocie do Berlina otrzymałem jako przedstawiciel ambasady zaproszenie od dowódcy pierwszego Pułku Piechoty Gwardii im. Cesarzowej Augusty na obiad wieczorny do ich kasyna oficerskiego. Ubrany we frag, stawiłem się na oznaczoną godzinę. W kasynie zastałem już młodego hrabiego Leidebura z ambasady austriackiej. Było nas tylko dwóch cywilów I czułem się dosyć niewyraźnie wśród kilkunastu oficerów ubranych w galowe mundury. Dowódca pułku z wyszukaną grzecznością zapoznał nas po kolei z korpusem oficerskim. Przydzielono do każdego z nas młodego oficera jako Ciczerone. Dobór był właściwy, bo znalazłem się pod opieką młodego porusznika von Kempisa, jak się okazało katolika i ziemianina z okolic Bonn. Zasiedliśmy do stołów obszernej, wykładanej ciemnym dębem sali jalalnej. Na przekąskę podano nam kawior. Podziwiałem świetną kuchnię i wspaniałą zastawę stołu. O ile menu było urozmaicone, o tyle dobór winy był raczej jednostronny. Szampanie partout. Od początku do końca obiadu piliśmy szampana modnej w owym czasie, a protegowanej przez cesarza Wilhelma marki Heidzik-Monopol. Osobiście wolałbym raczej dobry kieliszek reńskiego wina. Pod koniec obiadu dowódca powstał, a za nim my wszyscy. — Zdrowie cesarza! — zawołał podnosząc kielich. Trzymając przepisowo kieliszki na wysokości piersi, wypiliśmy zdrowie cesarza Wilhelma. Po trzykrotnym hoch rozległ się hymn niemiecki. Następnie wzniesiono toast na cześć cesarza rosyjskiego. Dowódca i oficerowie zwrócili twarze i kieliszki w moją stronę jako członka rosyjskiego korpusu dyplomatycznego. Potem nastąpił toast na cześć cesarza Austro-Węgier. Tym razem hrabia Leidebohr był przedmiotem owacji. Hymnem austriackim Gott Erhalte, Got Beszyce Unzerngutn Kaiser Franz zakończono oficjalną część obiadu. Jakież było jednak moje zdumienie, gdy dowódca pułku powstał z miejsca i z kieliszkiem w ręku dał znak orkiestrze. Rozległa się dziarska melodia Jeszcze Polska nie zginęła. Ires, szpecial! Zawołał dowódca, podnosząc kieliszek i patrząc w moją stronę. Hoch, hoch! Odpowiedzieli chórem oficerowie. Ten typ ludzi przeważa w całych Niemczech. Przypomniałem sobie ostrzeżenie instruktora rolniczego z miasteczka Reinsztajn. Czyżby? Wytłumaczyłem sobie, że oficerowie pułku cesarzowie Augusty należą widocznie bardziej do mojej sfery niż do społeczeństwa niemieckiego i bardzo zaprzyjaźniłem się z porucznikiem von Kempis. Któregoś dnia Timir Jazjev zakomunikował mi, że we Frankfurcie ma się odbyć zjazd niemieckiej partii socjalistycznej. Na zjeździe będą prawdopodobnie podjęte uchwały dotyczące przyszłego traktatu handlowego z Rosją oraz dyskutowane stanowisko partii wobec podniesienia cen wewnętrznych na produkty rolne. Dobrze byłoby wysłuchać obie strony – rzekł do mnie i dodał – czy zgodzi się pan pojechać do Frankfurtu i być obecny na zjeździe? Dowie się pan zapewne różnych ciekawych rzeczy. Wyjechałem z Berlina rannym pociągiem idącym na Halle i Erfurt do Frankfurtu. Byłem zaciekawiony nieznanym mi środowiskiem socjalistów i przebiegiem ich obrad. Przypomniały mi się słowa świętej pamięci stryjaszka Feliksa, naszego rezydenta w syu który zwykł był mówić kto do lat dwudziestu nie był za młody socjalistą, ten nie miał serca. Ale ten, kto po trzydziestce pozostał socjalistą, ten nie miał głowy. We Frankfurcie zatrzymałem się w hotelu Frankfurter Hof i następnego dnia bez żadnych trudności dostałem kartę wstępu na zjazd wraz z czerwoną kokardą. Byłem przygotowany na najgorsze i przypuszczałem, że znajdę się wśród rozagitowanego tłumu robotników, że zobaczę wzniesione groźnie w górę pięści, rozczochrane włosy i rozpalone namiętnością oczy. Jakże byłem zdziwiony, gdym się znalazł w sali zapełnionej spokojnym, przyzwoicie ubranym audytorium przypominającym swym zewnętrznym wyglądem niemieckie mieszczaństwo palących cygara i popijających z wielkich kufli piwo. Trafiłem na końcowe przemówienia, które dotyczyły właśnie kwestii agrarnej. Na estradzie udekorowanej czerwienią siedziało paru dobrze odżywionych i dobrze ubranych mężczyzn, podobnych raczej do pastorów niż do przywódców proletariatu. Zmównicy przemawiał pan o semickim wyglądzie. Był to towarzysz Folmer. Mówił spokojnym, miarowym głosem. Czy to nam przyjdzie łatwo, czy trudno? Musimy za wszelką cenę zyskać chłopów, gdyż bez udziału ludności wiejskiej nie zdołamy osiągnąć naszych politycznych celów. Nie możemy liczyć na poparcie ze strony bogatego chłopstwa, powiódł spojrzeniem po sali ale małorolnego lub bezrolnego proletariusza wiejskiego będziemy zdolni przyciągnąć do siebie. Nasze zwycięstwo zależy od zubożenia ludności wiejskiej. Przerwał, jakby czekając na reakcję zebranych. Nasi posłowie w parlamencie będą głosować przeciwko planowanemu przez Związek Agrariuszy projektowi umowy celnej z Rosją. Podniósł nieznacznie głos. Baron Wangenheim tą umową próbuje pozyskać sobie wieś w imię klasowych interesów wielkiego ziemiaństwa. Zauważa on błędy popełniane przez arystokrację i obszarników, którzy potajemnie zwalczają agrariuszy. Obszarników będziemy potrafili zlikwidować po naszym zwycięstwie i nie są oni naszymi głównymi wrogami. Naszym najgorszym wrogiem jest bogaty chłop niemiecki. Dlatego będziemy głosować przeciwko wszystkiemu, co może wpłynąć na podniesienie dobrobytu stanu chłopskiego. Na sali rozległy się oklaski. Byłem wstrząśnięty cynizmem tych słów. Czy ludzki dobrobyt Szczęście rodzin chłopskich ma być niszczone w sposób planowany tylko by zapewnić sobie władzę. Cząsłem się z oburzenia. Ta mowa, gdy powiedziana spokojnym tonem, pozbawiona wszelkich momentów uczuciowych, uderzyła mnie swoim zimnym wyrachowaniem, swoją potworną bezideowością. Na tej sali po raz pierwszy zrozumiałem, że za czerwoną kurtyną mającą symbolizować krew robotników, znajduje się bezgraniczna, jałowa pustynia ideowa. Pustynia, w której człowiek ze swoim indywidualizmem ginie bezpowrotnie, zmieniając się w cząstkę bezdusznego stada pędzonego są bezwzględnością przez nieliczną grupę ambitnych przywódców, wywodzących się głównie z drobnomieszczańskich mentów. Trafiłem na podziąd wieczorny do Berlina. Ku mojemu zdumieniu w wagonie restauracyjnym pierwszej klasy zobaczyłem towarzysza Vollmera. Zwolennik proletaryzacji wsi niemieckiej dużą uwagę poświęcił wyborowi Danii, a potem wyraźnie delektował się drogim nawet jak na moją kieszeń posiłkiem, popijając perlistym Reingoldem. Przypatywałem mu się bacznie. Po skończonej kolacji zamówił czarną kawę, kazał podać sobie pudełka z cygarami, z których ze znawstwem wybrał to najlepsze i przy kieliszku złocistego benedyktynu siedział jeszcze długo, by najmniej nie czując się obco w luksusie wagonu restauracyjnego pierwszej klasy, do którego socjalizm swoją kasą partyjną utorował mu drogę. Następnego dnia zdałem Timir-Jazjełowi sprawozdanie ze zjazdu, nadmieniając żartobliwie, że towarzysz Folmer wyleczył mnie z socjalizmu. Ekscelencja jednak spoważniał. — Czy pan zdaje sobie sprawę, co będzie, jeżeli ta zaraza socjalistyczna, ten komunizm ogarnie Rosję? — spytał. — A ogarnąć musi dodał ponuro. Rosja, mój panie, to głębokie, czarne morze. My, inteligencja, jesteśmy tylko cienką powłoką lodu na tych głębinach. Jeden silniejszy podmuch skruszy te warstwę i rozpęta fale. Będzie to drugi potop, który zaleje swoją mętną wodą cały nasz dorobek. Będzie to również dewaluacja idei, którymi tak cynicznie posługują się teraz socjaliści. Dlatego ten potop zniszczy wszystko, tak materialnie jak i moralnie. Znając naród rosyjski, nie mam co do tego złudzeń. Znienawidzona biurokracja, czynownik i żandarm to jest wszystko, na co ten naród stać. Obawiam się czasów, kiedy naród rosyjski odsłoni swoje prawdziwe oblicze. Wówczas carskie rządy będą się wydawały rządami aniołów. Miejmy jednak nadzieję, że ani pan, ani ja nie dożyjemy tych czasów, a tymczasem używajmy życia pod osłoną czynownika i policjanta, dodał z ironią w głosie. Na początku grudnia przyjechała do Berlina delegacja kupców i przemysłowców moskiewskich dla nawiązania kontaktów z przemysłem niemieckim. Przewodniczącym delegacji był Konowałow, znany przemysłowiec moskiewski, a w jej skład wchodziło jeszcze kilku poważnych kupców i przemysłowców, jak młody Marazow, jak Sawinkow, ludzie o kulturze zachodniej, wykształconych na zagranicznych uniwersytetach. Ta część delegacji spędzała wieczory w hotelu, przygotowując się poważnie do rozmów z kontrahentami niemieckimi. Natomiast reszta zespołu składała się przeważnie z ludzi swojskiego chowu. Kilku z nich po raz pierwszy wyjrzało poza granicę matuszki Rosji. Od pierwszej chwili postanowili oni wykorzystać w całej pełni swój pobyt w Berlinie na osobiste zakupy, I poznanie uciech tego miasta, pozostawiwszy pracę swoim towarzyszom. Timir Jazjew zwrócił się do mnie, abym wziął na siebie opiekę nad ich życiem towarzyskim i zapobiegł wszelkim publicznym ekscesom, mogącym przynieść uszczerbek powadzy delegacji. Towarzystwo tych ludzi było dla mnie nie tylko nużące, ale i żenujące. Nie byłem przyzwyczajony do ich rubasznej poufałości, a ich spostrzeżenia i uwagi denerwowały mnie bardzo. Zdania zaczynają od nu i wot i wszystko było ich zdaniem nie tak, jak w Moskwie. Wot to nie Wieniera, to obyczajna ja piewica i tak dalej, a zwrot Gołubczyk wyprowadzał mnie z równowagi. Czuć było od nich pieniędzmi i chamstwem. Dlatego, kiedy Timir Yaziew polecił mi niespodziewanie udać się do Londynu, przyjąłem to polecenie z radością, że mogę się od nich uwolnić, mimo że moja misja w Londynie nie należała do łatwych i przyjemnych. Chodziło bowiem o załagodzenie nadużyć popełnionych przez eksporterów syberyjskich. W transporcie masła wysłanym z kurganu na Uralu znaleziono w niektórych beczkach kamienie. Sprawa trzeba było załatwić taktownie i pojednawczo, by utrzymać zaufanie rynku brytyjskiego. Do Anglii wyjechałem z przystani we Flissingen promem idącym do Queensborough. Zimno było przejmujące. Od morza wiał wiatr pędząc po niebie ciężkie owiane chmury. Olbrzymie spienione fale rozbijały się z łoskotem o kamienne nadbrzeże. Statek, który powinien był odpłynąć wieczorem, zmuszony był do pozostania w porcie. Na zajucz niebo się przejaśniło i za chmur zaczęło pokazywać się słońce. Niestety morze było wciąż wzburzone i silnie kołysało naszym statkiem. Szukałem ratunku na pokładzie, by nie ulegać chorobie morskiej na widok niektórych towarzyszy podróży. — Co za sztorm! — rzekłem do przechodzącego oficera z załogi statku. Spojrzał na mnie zdziwiony. — You call that storm? It's just a little walling of water. — Pan to nazywa sztormem? — A to tylko nieco wzburzona A to tylko nieco wzburzona woda. Odpowiedział. Na statku spotkałem znajomego asystenta z rolniczej stacji doświadczalnej w okolicach Bonn. Był to inteligentny Żyd niemiecki, człowiek miły i uczynny. Dowiedziawszy się, że nie mam jeszcze określonych planów co do mieszkania w Londynie, zaproponował skorzystanie z adresu znanego mu pensjonatu. Był to pozornie jeden z typowych angielskich pensjonatów uniwersyteckiej dzielnicy Bloomsbury w pobliżu British Museum. Zamiast spokojnej atmosfery angielskiej, znalazłem tu jednak towarzystwo dziwnych ludzi różnej narodowości, ruchliwych i hałaśliwych. W ambasadzie pierwszą osobą, z którą się zetknąłem, był jej Atasze. Mój kolega z liceum, książe Piotr Wołkoński. — Gdzie się zatrzymałeś? — zapytał mnie po serdecznym przywitaniu. Podałem mu adres pensjonatu. — Fatalnie, żeś trafił — powiedział z przerażeniem w głosie. — Musisz się natychmiast stamtąd wyprowadzić. Ten adres jest dobrze znany naszemu atasze wojskowemu. Sprawdź, czy nie zniknęły ci jakieś oficjalne papiery. Woźnia ambasady pojedzie z tobą. Zabierze rzeczy i na czas pobytu w Londynie zamieszkasz u mnie. Skorzystałem z koleżeńskiego zaproszenia pieci i zamieszkałem w jego kawalerskim mieszkaniu, w Chesham Place, o kilka domów od ambasady rosyjskiej. Nazajutrz zostałem przyjęty przez ambasadora hrabiego Benckendorfa, Niemca Bałtyckiego, posiadającego dobra ziemskie w okolicach Dorpatu. Robił wrażenie człowieka o wielkiej kulturze i wrodzonym autorytecie. Onie śmielił mnie swoim wielkopańskim nieco starej daty sposobem bycia. Radcą ambasady i moim przełożonym okazał się Polak, pan Stanisław Kozioł-Poklewski. Dzięki swym walorom osobistym Olbrzymiej fortunie i rozległym stosunkom towarzyskim cieszył się on osobistą przyjaźnią króla Edwarda VII i zajmował wybitne stanowisko w rosyjskim korpusie dyplomatycznym. Radca Kozioł Poklepski okazał się człowiekiem bardzo uczynnym, przystępnym i łatwym w obcowaniu. Po udzieleniu rad w zakresie mojej misji pozostawił mi wolną rękę w jej załatwieniu. Byłem bardzo zaabsorbowany pracą i większą część dnia spędziłem w wielkich domach handlowych w City lub w dokach londyńskich. Szczęśliwie udało mi się całą sprawę załagodzić i kosztem pewnej indemnizacji ze strony Rosji zakończyć ją polubownie, unikając rozgłosu, który byłby bardzo na rękę konkurencji. W załatwieniu sprawy najbardziej przeszkadzał mi atasze rolniczy poselstwa duńskiego, który nie przebierał w środkach, aby usunąć eksporterów rosyjskich z rynku angielskiego. W czasie moich codziennych wyjazdów do portów przejeżdżałem przez najbiedniejsze, najbrudniejsze i najbardziej zaniedbane robotnicze przedmieścia Londynu. Widok nędzy tam panującej wychudzonych, zdegenerowanych dzieci, brudów i zupełnego zatracenia godności ludzkiej wywarły na mnie przygniatające wrażenie. Najbiedniejsze dzielnice robotnicze Petersburga lub Moskwy wydawały mi się rajem w porównaniu do tego, co zobaczyłem w slumsach londyńskich. Jako rolnik zastanawiałem się, Czy ten według mnie genetycznie niecenny materiał ludzki, który poprzez kolonie brytyjskie zaczął zalewać świat, nie jest większym niebezpieczeństwem do tak prorokowanego w Berlinie przez cesarza Wilhelma żółtego niebezpieczeństwa ze strony Chin? Wołkoński, który znał Anglię lepiej, powiedział mi, że takie same slumsy, a i gorsze, widział w innych miastach angielskich i zwrócił moją uwagę na psychicznie niezdrowe twarze przeciętnych anglików tłumacząc to degeneracją wynikłą z niebywałej bo procentowo większej od chińskiej rozrzutności ludności tej nie tak dużej wyspy pozbawionej dopływu świeżej krwi Bowkoński narzekał również na drobnomieszczańskie zwyczaje i hipokryzję epoki wiktoriańskiej a o rodzinie królewskiej wyrażał się jako o trzeciorzędnej niemieckiej arystokracji. Przez księcia Wołkońskiego zostałem wprowadzony do paru salonów londyńskich. W jednym z nich, jak się okazało, popełniłem wielki nietakt towarzyski, wspominając o moich wycieczkach do wschodniej części Londynu. Atmosfera nagle zesztywniała. Pani domu... Stwierdziła z przekąsam, że nigdy w życiu nie była w dzielnicach East Endu I muszę przyznać, że są ciekawsze tematy od życia w londyńskich ślamsach Gdzie, jak sam zauważyłem, bochenki chleba w jadłodajniach Są zabezpieczone mocnym szpagatem uwiązanym do gwoździ wbitych w ścianę By nikt nie mógł schować bochenka do kieszeni lub pod połę Nie mogłem zrozumieć, jak te dwa światy mogły egzystować obok siebie, wzajemnie się ignorując i wzajemnie się nie znając. W Rosji nie spotkałem się z tak rażącym przeskokiem od zbytku do dna nędzy jak w Londynie, uchodzącym w oczach Anglików za stolicę świata. Robotnik angielski zrobił na mnie wrażenie grubo mniej inteligentnego od robotnika rosyjskiego. Robotnicy angielscy, z którymi się zetknąłem, byli posłuszni, ale według mnie tępi i nie mający jakichkolwiek szerszych zainteresowań. Mimo barwnego i luksusowego życia, jakie pędziłem w tym kraju, a brałem udział w kilku polowaniach na lisa w hrabstwie Lestor i nawet spędziłem parę dni w Szkocji, by poznać kraj, z którego pochodziła moja babka, Czułem, że z trudem mógłbym zakorzenić się w tym królestwie. Atmosfera była nudna, sztywna i przygnębiająca. Miałem przy tym ciągle wrażenie, że jakieś niewidoczne oczy ścigają mnie i śledzą. Z uczuciem ulgi opuściłem Londyn, uznając, że osławiona Good Old Mary England jest tylko mitem, I że Anglicy w rzeczywistości nie są Europejczykami. W Berlinie czuło się zbliżający termin konferencji mającej ostatecznie ustalić warunki umowy celnej między Rosją a Rzeszą Niemiecką. Na barki ekscelencji Timir Jazjewa spadła ciężka praca przygotowania materiałów na konferencję i perspektywa jej przewodniczenia. W tymto właśnie czasie otrzymałem od mojego ojca list wzywający mnie z powrotem do domu. Ojciec potrzebował mojej pomocy w związku z przebudową naszego dworu w Syługudyszkach i rozpoczęciem melioracji torfowych. Podejrzewałem, że na decyzję ojca wpłynęła moja matka, tak przeciwna służbie dla rządu rosyjskiego. Już przedtem Otrzymałem od niej odpowiedź na mój list opisujący entuzjastycznie życie w dyplomacji, w którym winszowała mi, że sam sobie imponuję. Oraz dodała parę ironicznych uwag o moim snobizmie, że jest to dolegliwość dosyć niebezpieczna dla siebie, a zgoła nieprzyjemna dla otoczenia. W załączeniu dostałem od niej reprodukcję znanego obrazu Jacka Malczewskiego pod tytułem Zatruta studnia z anotacją Aviso Lektar List ojca spadł na mnie bardzo raptownie. Nie byłem wcale przygotowany do opuszczenia środowiska, w którym czułem się tak dobrze. Moja praca w Berlinie była bardzo interesująca, a Timir Yaziew, któremu oznajmiłem o decyzji ojca, pomawiał mnie, że opuszczam go w chwili najpotrzebniejszej. Polubiłem Europę Zachodnią, jej dobrze zagospodarowane wsie i dwory, jej dobrze utrzymane miasta, z pietyzmem konserwowane zabytki, w świątynie i zamki ryserskie. Polubiłem Zachodnią praworządność, czystość i dobrobyt. Skorzystałem i nauczyłem się wiele. Nie było jednak rady. Ojciec był stanowczy i wystosował pismo przynaglające mój powrót do domu. Naznaczony kraj Po paru latach nieobecności znalazłem się znowu w kraju rodzinnym. Pierwsze wrażenie, które odniosłem przekroczywszy granice Rosji było raczej ujemne. Na dworcu w Wilnie, korzystając z dłuższego postoju, wyszedłem na peron kolejowy, aby odetchnąć świeżym powietrzem. Nie zdążyłem zrobić paru kroków, gdy zbliżył się do mnie żandarm i rozkazującym tonem oznajmił, że mam się udać do pokoju służbowego i przedstawić moje dokumenty oraz otworzyć sesar podróży w celu zrewidowania rzeczy. Byłem bowiem ubrany w szare, angielskie ubranie podróżne i w takąż podróżną czapkę na głowie, czym mogłem różnić je od innych osób na wileńskim peronie. Hamując wściekłość, udałem się za żandarmem. Odmówiłem jednak okazania dokumentów i otwarcia nesesara, oznajmiając, że sprawa jest zbyt poważna i jedynie oficerowi żandarmerii mogę wyjawić moje nazwisko. Nie było rady, z ociąganiem posłano po oficera. Po kilku chwilach zjawił się nachmurzony porusznik. — No, co jest? — spytał groźnie. — Kto wy? — Sztułam, oficer Nóżny. — Dowiecie się z moich dokumentów — rzekłem, wręczając mu mój paszport dyplomatyczny oraz listy uwierzytelniające do rosyjskich placówek dyplomatycznych. I radzę wam, poruczniku, zmienić ton. Odcinek dziesiąty Porucznik oniemiał. Skwapliwie przeglądał par razy dokumenty. Widać było, że się boi i nie wie, co robić. Wreszcie salutując zaczął przepraszać za zajście. Tłumaczył, że mój zagraniczny wygląd wzbudził podejrzenie żandarma. Na koniec z całą rosyjską uniżonością dla silniejszego zaczął prosić, abym nie zaskarżył go do władz przełożonych. To szybkie przejście od hamskiego aroganctwa do pospolitego płaszczenia popsuło mi całkowicie nastrój powrotu. Na stacji w Nowoświęcianach musiałem czekać na mojego ojca, który kurierem petersburskim miał przyjechać około godziny później. Wszedłem do bufetu kolejowego. Moje wzburzenie minęło. Z salą bufetową w Nowoświęcianach związane są wspomnienia mojego dzieciństwa, jazdy do szkoły, powroty na wakacje, odprowadzanie krewnych i przyjaciół. Uderzył mnie znajomy zapach kawy z małą domieszką dymu z parowozów. Za kontuarem stał dzierżawca bufetu, pan Krajewski. Przywitał mnie wylewnie. Pan Krajewski miał twarz markiza z brudką a la Henryk IV. Mówił wyszukaną francuszczyzną, nosił kapelusz z szerokim rondem i peleryną. Nazywano go powszechnie Birbantę Rocco, albo w skrócie Birbantem. Birbant nigdy nie wspominał o swojej przeszłości ani dróg życiowych, które z szerokiego świata zaprowadziły go do sali bufetowej w Nowoświęcianach. Podobno Brał udziału w powstaniu 1963 roku i nosił przybrane nazwisko, ale nikt tego nie wiedział na pewno. Birband musiał posiadać zakomitą znajomość kuchni, bo bufet w Nowoświęcianach cieszył się zasłużoną sławą. Zamówiłem barszcz i kołduny. Prawdziwe kołduny litewskie. Kołduny podawane przez pana Krajewskiego były przyrządzane po tatarsku z przedniego mięsa zaprawianego majerankiem i zmieszane z jak najdelikatniejszym łojem. Przez okno zobaczyłem naczelnika stacji Niemca Bałtyckiego, Roberta Aleksandrowicza Mellera. Szedł ubrany starannie, w białych rękawiczkach i w czerwonej czapce na głowie, by są paradą która kiedyś mi tak imponowała odprawić odchodzący o tej porze pociąg granica Petersburg. Życie na stacji w Nowoświęcianach płynęło spokojnie. Nikt się zbytnio nie śpieszył. Każdy pociąg stał co najmniej pięć minut, wyczekując cierpliwie trzeciego dzwonka. Na peronie, oprócz naczelnika stacji i żandarma kolejowego, zwykłą publiczność stanowiło kilku Żydków czasem jakiś kupiec leśny, kilku chłopów w korzuchach paru pasażerów trzeciej klasy, spieszących z imbrykiem w ręku po do herbaty. Czasem zjawiła się postać okolicznego ziemianina, udającego się w daleką drogę, bo aż do Wilna. W Rosji podróżowano wygodnie. Wagony były przestronne, dobrze nagrzane. W pociągach dalekobieżnych Każdy z pasażerów drugiej lub pierwszej klasy miał najczęściej całą ławkę dla siebie. Nawet w wagonach trzeciej klasy nie było tłoku. Natomiast powietrze w nich często było nie do zniesienia. Pachniało machorką źle wyprawionymi kożuchami i jedzeniem, a gdy wśród podróżnych znalazło się kilku starozakonnych, to do różnych specyficznych zapachów dochodził jeszcze zapach cebuli, śledzi i czosnku. Podróżująca publiczność w trzeciej klasie spędzała przeważnie czas na jedzeniu. Stacji kolejowych posiadających bufety było stosunkowo mało. Na dystansie 680 kilometrów pomiędzy Petersburgiem a Wilnem było ich zaledwie siedem. W Gatczynie, Łudzie, Pskowie, Ostrowiu, Rzeżycy, Dyneburgu i Nowoświęcianach. Znałem te trasy na pamięć i myślałem teraz o niej, czekając na ojca, który właśnie nadjeżdżał z Petersburga. Gdy Przesiedliśmy się do prywatnego wagonu ojca i pociąg naszej kolejki podjazdowej ruszył. Ojciec z miejsca wprowadził mnie w swoje plany odnoszące się do mojej pracy w syłgudyszkach. Miałem przed sobą rozległe pole do popisu i pełne ręce roboty. Aby zapewnić cały dochód, gospodarstwo rolne w syłgudyszkach wymagało znacznych zmian – i nowych metod uprawy. Mój ojciec, człowiek bardzo zamożny, dokładał jak dotąd duże sumy do prowadzenia majątku. Jeden z jego przyjaciół powiedział mu kiedyś żartobliwie – W syłgudyszkach brakuje tylko jednego – pomnika twoich utopionych tutaj pieniędzy. Dochodowymi dotąd były tylko sady, założone jeszcze przez mojego pradziada pod kierownictwem znanego na Litwie Pomologa Strumiły. Zajmowały one z górą 90 hektarów i nie ustępowały sadom handlowym, które zwiedzałem w Niemczech. W czasie mojej bytności w Niemczech ojciec rozpoczął na wielką skalę meliorację torfowisk, które nie tylko należało ukończyć, ale ponadto znaleźć zbyt na olbrzymie zbiory, uzyskanego przez meliorację wyśmienitego siana o znacznej zawartości koniczyn. Na uwagę zasługiwały też zagaje leśne. Klucz syłgu dyski w większej części obejmował lasy. Niektóre z żywostanów były zaiste wspaniałe i składały się z wysmukłych, prostych jak strzała sosen. Ojciec planował jednak dalsze zalesienie nieużytków. Modrzewie szczególnie dobrze nadawały się do zalesienia na tym terenie. Hodowla również pozostawiała wiele do życzenia i wymagała daleko idących poprawek. Obora syłgudyska składała się z rozpowszechnionych na Litwie czerwonych angiełów. Było to bydło poniekąd przerasowione, i po części zdegenerowane, zapadające często na gruźlice i stale cierpiące na złośliwą epidemię choroby języków. Postanowiłem bydło to zastąpić pokrewnym, a znacznie większym i odporniejszym czerwonym bydłem duńskim. Wobec przebudowy dworu należało również niezwłocznie przygotować materiały budowlane i zakontraktować wykonawców. Ojciec zobowiązał mnie także do brania czynnego udziału w życiu społecznym naszej dzielnicy. Dominującym czynnikiem w moim życiu, tak jak i w życiu mego ojca, było przywiązanie do ziemi rodzinnej i do naszego gniazda. Osobiście nie widziałem świata poza sył i patrzyłem nań przez pryzmat moich dwóch parafii oraz puszcz, jezior, łąk, i zagajników łabo łabonarszczyzny. Znalazłszy się z powrotem w kraju, mimowolnie zacząłem szukać środowiska, które najbardziej odpowiadałoby moim zapatrywaniom. Środowiska, w którym mógłbym czuć się najlepiej. Siłą rzeczy przygnąłem do grupy ludzi myślących poniekąd moimi kategoriami, to jest do polskiego ziemiaństwa. Nie szukałem natomiast zbliżeń z Rosjanami. Mimo przynależności do domu Rurykowiczów, z czego przyznam się, byłem dumny, to od lat bodaj dziecięcych miałem jakąś instynktowną niechęć i lęk przed rosyjską kulturą. Jakąś podświadomą odrazę do płynącego stamtąd strasznego nihilizmu. Rosyjscy właściciele ziemscy... Nie zajmowali się ponadto rolnictwem i mało się interesowali tymi sprawami. Większość z nich służyła w wojsku lub zajmowała miejsca w różnych urzędach lub sądownictwie. Majątki rosyjskie najczęściej były wydzierżawiane Niemcom, Łotyszom lub Polakom, mimo że niektórzy z Rosjan posiadali w dawnych ziemiach księstwa litewskiego olbrzymie latyfundia, np. rodzianko, Posiadał w powiecie wielizijskim z górą 120 tysięcy dziesięcin. Ale nie Rosjanie, tylko Polacy. I w pewnym stopniu Niemcy, Bałtyccy reprezentowali poziom rolniczy guberni litewskich. Ziemiaństwo Polski na Litwie cechowała również daleko idąca tolerancja, która bardzo mi odpowiadała. Czuli się oni autochtonami tej ziemi, zrośniętymi z ziemią i ludem. I pod tym względem różnili się od ludzi o ideologiach czysto narodowych, jak zrzeszonych w rodzącym się ruchu narodowej demokracji. Ideologia tego ruchu, dostosowana może do warunków fordzenie polskich, nie nadawała się natomiast do zastosowania na ziemiach litewsko-białoruskich. W owym czasie Coraz widoczniej zaczynał się niestety krystalizować separatyzm litewski. Ruch ten, skrzętnie popierany przez rząd rosyjski, narodził się poza granicami Litwy, wśród inteligencji litewskiej wychowanej na uczelniach rosyjskich i przesiąkniętej duchem rosyjskiego nihilizmu. Rzecz znamienna, że szowinizm litewski skierował swoje ostrze Nie tyle w stronę życieli, jakimi byli Rosjanie i Niemcy, ale w stronę Polaków, z których większość wywodziła się z bojarstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przekonałem się, że ten odrodzeniowy ruch litewski był stale podsycany tak przez administrację rosyjską, jak i niemiecką sąsiednich Prus litewskich, głównie z tyży w myśli zasady Divide et impera. W Rosji natomiast działo się coraz gorzej. W czasie pobytów w Petersburgu mieszkałem u mojego ojca w naszym domu przy ulicy Nadjeżdlińskiej. Spotykaliśmy się z ojcem zwykle wieczorem przy stole pełnym gości. Przeważnie byli to koledzy ojca z Akademii Inżynierów Wojennych. Bywali jednak również profesor Mikołaj Leonidowicz-Szczukin, wiceminister druki komunikacji, Książę Chilkow, spokrewniony z naszą rodziną, były minister komunikacji, profesor Kuzmin Karajew, znany działacz polityczny, stary hrabia Hayden, przyjaciel mojego ojca, oraz hrabia Sergiusz Wite, minister skarbu, a potem premier carskiego rządu. Z rozmów tych wybitnych osób wyniosłem wrażenie, że Rosja stoi w przededniu jakichś wielkich przeobrażeń politycznych. Nie mogłem jednak zdać sobie sprawy, jakie to będą przeobrażenia. Nie przypuszczałem, aby w Rosji mogły w prędkim czasie zajść poważniejsze zmiany. Zdawało mi się, że reżim paliący w tym kraju jest zbyt ustabilizowany i długofalowy, aby można było liczyć na odprężenie i reformy. W możliwości wojny nie wierzono. Uważano, że polityka europejska weszła w okres wielowiekowej statyki. Ukazała się nawet wielotomowa praca Blocha, dowodząca, że wojna jest zgoła niemożliwa, gdyż żadne z państw europejskich nie posiada dostatecznych środków na długotrwałe jej prowadzenie. Z drugiej jednak strony, zamachy socjalrewolucjonistów nadal się nasilały, a elementy wywrotowe coraz bardziej podminowywały Rosję. W marcu 1901 student Karpowicz zabił ministra oświaty Bogolepowa, a już w następnym miesiącu minister spraw wewnętrznych Sjepiagin został zabity przez studenta Balmaszewa. Car, ulegając wpływom Ober, prokuratora synodu Pobiedono-Sewa i namową carowej, postanowił wprowadzić politykę silnej ręki i bezwzględnej walki z wszelkimi przejawami liberalizmu. Zabrał się do tego nieudolnie i przeskakiwał z cechą właściwą ludziom słabego charakteru od jednej ostateczności w drugą. Minister Witte wskazywał, że u cara ten miał rację, kto wychodził od niego ostatni. Widzę przewidywo katastrofę jeżeli nie sparaliżuje się prądów wywrotowych grożących państwu i dynastii przez wprowadzenie reform liberalnych i zmian w administracji państwowej. W salanach ojca mówiono wiele o projektowanych przez Witego reformach agrarnych. Wypowiadają się też z oburzeniem o polityce ministra spraw wewnętrznych Plechwego, który zastąpił Zabitego Siepiagina. Plechwe był człowiekiem carowej i pobiedono sewa. Był przeciwnikiem wszystkiego, co mogło ograniczyć samowolę monarchy, jak i kliki żerującej na dworze. Stał się zaciętym wrogiem hrabiego Witego. Zaczęła się dwutorowość polityki wewnętrznej w Rosji. Na Litwie... Dało się zauważyć pewne odprężenie reżimu administracyjnego, kiedy generał gubernatorem wileńskim mianowano księcia Świętopełka Mirskiego. Książę Świętopełk Mirski pochodził z linii prawosławnej książąt mirskich, ale cieszył się opinią człowieka uczciwego o poglądach liberalnych. Zaczęto więc spoglądać przez palce na używanie języka polskiego na wyjazdy księży, na naprawy kościołów. Nadal jednak obowiązywały restrykcje dotyczące używania mowy polskiej na oficjalnych zebraniach, drukowania książek i pism w języku polskim i litewskim. W dalszym ciągu służba kolejowa do tragarzy włącznie nie miała prawa odzywać się po polsku. Gubernator w rozmowie z prezesami Towarzystw Rolniczych wyjawił, że przygotowuje się projekt ustawy znoszącej zakaz nabywania ziemi przez Polaków. To jest w zrozumieniu zakazu dla osób o wyznaniu rzymsko-katolickim. Ziemiaństwo polskie Litwy i Białorusi było fanatycznie przywiązane do ziemi rodzinnej, a utrzymanie tej ziemi w rękach polskich było dla nich nakazem moralnym. Pamiętałem, jak w domu naszego krewnego pana Montwiła spotkałem przybyłego niedawno do Wilna galicyjskiego hrabiegu, który starał się o rękę jednej z bogatszych na Wileńszczyźnie panien i w czasie rozmowy zainteresował się ceną ziemi na Litwie. Nie mogę na to pytanie panu odpowiedzieć, bo u nas ziemia nie ma ceny, rzekł pan Montwił, Nikt na Litwie. Oprócz skończonego łajtaka ziemi nie sprzeda, bo jej już nigdy nie odkupi. Wychodzono bowiem z założenia, że jedyną niezniszczalną częścią polskiego status quo na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej jest ziemia w polskich rękach. W Myśl tej zasady nie było ofiary, której by ziemiaństwo polskie na rzecz utrzymania tej ziemi nie poniosło. Wypowiedź księcia Mirskiego Wywołała więc łatwe do zrozumienia poruszenie wśród ludności polskiej. Ale Rosjanie są Rosjanami. Z małymi wyjątkami nie utrzymywałem z Rosjanami stosunków towarzyskich, bo raził mnie ich brak efektywności, jak i brak jakości w pracy, niedołęstwo techniczne, brak życiowej i dyscypliny. Uważałem ich jednak ogólnie za ludzi dobrodusznych i zacnych. Teraz otrzymałem naukę, że w sztuce obłudy Rosjanie są mistrzami. Tym samym bowiem czasie rosyjskie sfery urzędnicze generał gubernatorstwa wileńskiego wystąpiły z prowokacyjnym projektem wzniesienia w Wilnie pomnika carowej Katarzyny, by zamanifestować swój wielkoruski patriotyzm i uczcić 125-lecie przełączenia ziemli łtewsko-białoruskich i szkoni odwiecznych Ruskich z jemial do państwa rosyjskiego. Dla nas była to jednak złowieszcza rocznica pierwszego rozbioru Polski. Na kilka tygodni przed odsłonięcie pomnika generał gobernator Mirski rozesłał do wszystkich wybitniejszych polskich ziemian i członków Rad Towarzystw Rolniczych Kowieńszczyzny, Bileńszczyzny i Grodzieńszczyzny pisemne zaproszenia do wzięcia udziału w odsłonięciu pomnika i mającym się odbyć potem obiedzie. Książę Mirski również niedwuznacznie dał do zrozumienia prezesom Towarzystw Rolniczych, że zniesienie ustawy o nabywaniu ziemi zależy wyłącznie od zamanifestowania swojej lojalności wobec państwa rosyjskiego przez jak najliczniejszy udział ziemiaństwa w tej uroczystości. Wiadomość ta do głębi poruszyła opinię publiczną i wywołała łatwy do zrozumienia zamęt i sięgającą głęboko różnice zdań. Jako członek Rady Wileńskiego Towarzystwa Rolniczego otrzymałem również drukowane zaproszenie, które postanowiłem zignorować. Po paru jednakże dniach dostałem wezwanie na mająte się odbyć nieformalne zebranie członków Towarzystwa Rolniczego. Tego samego dnia wyjechałem do Wilna. Trafiłem na moment wielkiego naprężenia. Składając wizyty spotykałem się wszędzie, nawet w najbardziej ugodowych domach, z wyrazami oburzenia na samą myśl wzięcia udziału w uroczystościach odsłonięcia tego pomnika. Stanowisko było nieprzejednane, a księżna Bielska, utalentowana autorka i pianistka, dała mi wyraźnie do zrozumienia, jakie konsekwencje towarzyskie poniosą ci, którzy pójdą na lep obietnic księcia Mirskiego. Poufne zebranie Towarzystwa Rolniczego odbyło się wieczorem w domu pana Józefa Montwiła przy prospekcie Świętojerskim. Obie wielkie sale jego mieszkania były zapełnione przybyłymi z prowincji ziemianami oraz zaproszonymi przedstawicielami inteligencji miejskiej. Pan Józef zagaił zebranie i udzielił głosu panu Hipolitowi Korwin-Milewskiemu, właścicielowi dużego majątku łazdun w powiecie oszmieniańskim. Ku mojemu zdumieniu, pan Hipolit okazał się aktywnym zwolennikiem wzięcia przez ziemiaństwo udziału w odsłonięciu pomnika. Człowiek wyjątkowo światły, przesiąknięty kulturą zachodnią, wychowanych z Sorbony, świetny prawnik, aplikował u jednego z najsławniejszych adwokatów Paryża, przy tym wyjątkowy mówca, z zimną logiką potrafił odparować zarzuty oponentów i przekonać chwiejnych. Doceniając całkowicie wielkość ofiary moralnej, którą na siebie przyjąć musimy, rzekł pan Hipolit. I przewidując wszystkie konsekwencje z niej wypływające, stwierdzam, że dla dobra przyszłości naszego kraju ofiara ta jest konieczna i ktoś tę ofiarę ponieść musi. Wiem, mówił że okrzyczą nas mianem zdrajców, że prasa krakowska, której jakże łatwo jest być niezależną w warunkach austriackich swobód, nie oszczędzi naszych nazwisk i naszego dobrego imienia. Ale ja pierwszy idę na tę uroczystość, bo to jest moim obowiązkiem wobec ziemi rodzinnej i kraju. Przypomnijmy sobie, ciągnął dalej, Jakie szkody wyrządziło nam powstanie 63. roku, a upewniam panów, że gdyby nie ta niezrozumiała lekkomyślność i zaślepienie, nie bylibyśmy dziś zmuszeni stawać u podnóżka Katarzyny. Dzisiejsza nasza ofiara to tylko dalsza konsekwencja powstania 63. roku. Konsekwencja, którą kosztem naszego honoru i dobrego imienia musimy odrobić — Łatwo jest, panowie, tym, którzy nie są związani z ziemią, robić poświęcenie dla pięknych słów i gestów, ale nam, ziemianom, nie wolno posługiwać się takimi kategoriami myślenia, nie wolno urządzać manifestacji dlatego tylko, aby nie narażać się prasie galicyjskiej. — Panowie — kończył swoje przemówienie pan Hipolit — Zapewne przyjemniej jest wypisywać piękne hasła na szczytach świątyń, niż skulonemu z kielnią w garści murować fundamenty pod nowy gmach. Ale nie zapominajmy, że najpiękniejszy wytwór wyobraźni artysty runie w gruzy, skoro go twarda ręka murarska na trwałych nie nieoprze podwalinach. A wreszcie jedno słowo czy tocze powiedzenie francuskie. Le sol, c'est la patrie. Mowa ta, wygłoszona bez patosu spokojnym tonem, wywołała na obecnych silne wrażenie. Po panu Hipolicie przemówił kwieciście i niemniej mniej logicznie znany mecenas wileński, pan Stanisław Wróblewski. Zbijał on twierdzenia pana Hipolita i starał się znaleźć wyjście z tej nad wyraz ciężkiej sytuacji. Szermierka polemiczna pomiędzy tymi dwoma wybitnymi jurystami była nad wyraz interesująca. Z innych przemówień najbardziej jączącym było przemówienie pana Juliana Tołoczki, zamożnego ziemianina z Grodzieńszczyzny i prezesa związku cukodników Królestwa Polskiego. Zajął on stanowisko skrajnie ugodowe, I bezapelacyjne, a stosunkiem swoim do przedstawicieli społeczeństwa miejskiego wywołał wśród obecnych oburzenie. Przy wszystkich swoich walorach pan prezes stołoczko nie potrafił wyzbyć się tak nieprzyjemnych cech nuworysza Po tym przemówieniu część zebranych, głównie inteligencji wileńskiej, opuściła salę. Do grupy tej dołączyli niektórzy ziemianie z hrabią Wawrzynicem pod kamerem na czele. Debaty ciągnęły się późno w noc i sytuacja stawała się coraz tragiczniejsza. Wreszcie zadecydowano, że obecni na sali dadzą zobowiązanie, że stawią się w wyznaczonym dniu przed pomnikiem Katarzyny. Odetchnąłem, gdy na propozycję pana Hipolita Mnie jako młodszego zwolniono od tego ciężkiego, a upokarzającego obowiązku. Nastało długie, męczące milczenie. Każdy rozumiał ważność zniesienia ograniczeń agrarnych dotyczących Polaków. Każdy rozumiał niezbędność ofiary, ale fakt uczestnictwa w